Wróćmy jeszcze na moment do tej myśli z wiersza 14, gdzie Bóg ustami Samuela mówi do Heliego takie słowa. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany. Ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Tak wcześniej próbowaliśmy to rozważyć. Wyobraźcie sobie, że do was Boży prorok kieruje takie słowa Twój dom nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt ani ofiarą z pokarmu i w tamtym czasie to właściwie nie pozostawała już żadna inna ofiara którą można byłoby doświadczyć oczyszczenia, przebaczenia z grzechu w tamtym czasie takie słowa oznaczały, że nie ma dla Ciebie żadnej drogi przebaczenia. Nie ma dla Ciebie żadnej drogi zmazania Twoich grzechów. Jak, jak słysząc takie słowa, jeśli poważnie je weźmiemy, jeśli uznamy, że są to Słowa Boże, że to faktycznie Bóg coś takiego powiedział, to jak, jak dalej yy można żyć. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby móc dalej cieszyć się życiem. Móc znieść coś takiego. Kiedy sam Bóg mówi, że moja wina nie może być zmazana. Że nie ma dla mnie przebaczenia. I tak myślę sobie ilu ludzi dzisiaj żyje z takim poczuciem potępienia ilu ludziom wydaje się i takie jest ich przeświadczenie że właśnie coś takiego Bóg do nich mówi że dla Ciebie człowieku to już nie ma przebaczenia że Ty to już mnie tyle razy zawiodłeś że Twój grzech to jest tak poważny że Twój stan i Twoje położenie są tak beznadziejne, że nie ma dla Ciebie ofiary, nie ma dla Ciebie przebaczenia, nie ma dla Ciebie łaski, tylko mój sąd, mój gniew i wieczne potępienie. I jest takich ludzi, którzy z takim wyrokiem żyją, którzy z takim poczuciem swojej niegodziwości, swojej nieprawości Żyją w ciągu i rozpaczy. Ja myślę, że jeśli ktoś ma takie przeświadczenie, jeśli ktoś ma takie pojęcie swojego stanu, to, to nic nie jest w stanie nadać sensu życiu takiego człowieka. Nic nie jest w stanie tak naprawdę mieć głębszego znaczenia, jeśli ostatecznie moim kresem jest potępienie, jeśli moim ostatecznym kresem jest odrzucenie i śmierć wieczna, ogień wieczny wieczna ciemność wieczny ból, wieczne cierpienie w oddaleniu od Boga jak, jak, jak, jak żyć z czymś takim jak nieść coś takiego myślę, że apostoł Paweł w liście do Rzymian Oddaje to wołanie serca takiego człowieka, który jest zapętlony w tym pragnieniu, żeby było inaczej, a jednocześnie niemożności wyzwolenia się z tego. Cały siódmy rozdział Listu do Szynian przedstawia tą taką właśnie... Beznadziejną sytuację człowieka, który z jednej strony chce dobrze, ale wykonania tego, co dobre brak. I ta świadomość potępienia, i ta świadomość zguby, i ta świadomość niemożności wyzwolenia się z tego stanu. Apostoł Paweł, kończąc ten rozdział, woła O nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Myślę, że jest to wołanie wielu serc. Świadomi swej nędzy, świadomi swej śmierci. I tam jest takie ciekawe wyrażenie użyte, które ponoć odnosi się do pewnego zwyczaju, jaki miał miejsce w życiu do pewnego rodzaju wykonywania kary na pewnych więźniach. Że ponoć Rzymianie mieli taki mieli różne sposoby. Oni, wiecie, wymyślali różne sposoby zadawania ludziom bólu i, i uśmiercania ludzi. I jednym z tych strasznych sposobów było oczywiście ukrzyżowanie. Ale mieli też inny straszny sposób. Przywiązywali człowieka twarzą w twarz z martwym człowiekiem z jakimś innym przestępcą, który już zginął i związywali go w ten sposób, że nie było możliwości uwolnienia się od tamtego i że ponoć właśnie ten drugi umarły był nazywany tym w określeniu, którego apostoł Paweł tu używał że to było to ciało śmierci że jest związany z takim umarlakiem i Jego śmierć, jakby przechodziła na Ciebie że tak długo byłeś z Nim nasz, Ty się stawisz tak martwy, jak on straszna śmierć związanie z, z umarłym, od którego nie ma uwolnienia i ponoć apostoł Paweł tutaj właśnie używa takiego słowa, które odnosi się do tego martwego ciała i mówi, któż mnie uwolni od tego ciała śmierci ja jestem w takim stanie taka jest moja duchowa kondycja Mam w, sobie, mam w sobie to pramienie, żeby żyć, ale jestem związany tym, tym, tym śmiercią. To oczywiście w kontekście jest to grzech, jest to nieprawość, jest to zło, które niszczy moją duszę i prowadzi mnie do śmierci. Gdyby ten list kończył się w tym miejscu, to byśmy mieli tragiczną sytuację. A ten wiersz, po tym wierszu jest kolejny wiersz. Po tym tragicznym wołaniu, Któż mnie uwolni z tego ciała śmierci, jest następny wiersz, który mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Drogi bracie i droga siostro, twoje i moje grzechy nie mogą być zmazane, nie mogą być zmazane żadną ofiarą ani ze zwierząt ani ofiarą z pokarmów tak jak grzechy Heliego nie mogły być tymi ofiarami zmazane żadna z tych ofiar nie jest w stanie uwolnić Ciebie i mnie z Twojego ciała z tego złego ciała śmierci jest tylko jedna ofiara która może mniej Ciebie uwolnić dlatego apostol Paweł tak triumfalnie woła Bogu, niech będą dzięki przez Jezusa, Chrystusa Pana naszego. Żaden człowiek nie musi żyć z tym poczuciem zagłady, z tym wyrokiem śmierci, z, tym, z tą zapowiedzią, że nie ma dla niego przebaczenia. Oto Bóg nie raz, nie dwa, ale wielokrotnie w swoim słowie. Daje nam nowy wyrok, jeśli tak mogę powiedzieć. Daje nam tą, tą, tą wizję uwolnienia nas od tego grzechu, od którego żadna inna ofiara nie mogła nas uwolnić. Że Bóg dał ofiarę i Bóg dał możliwość, aby ten wyrok śmierci, który na każdym z nas ciążył, był z nas zdjęty. I abyśmy usłyszeli ten głos. Aby każdy, kto kto, kto żyje pod tym ciężarem samo jakiegoś potępienia i tej swojej świadomości, swojej niegodności, i tego ciężaru grzechu, i niemocy bycia wyzwolonym z tego ciała śmierci. Niechaj nasze uszy usłyszą ten Boży głos, który mówi w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, jest ratunek jest przebaczenie otwórzcie razem ze mną i przeczytajmy kilka wierszy w których natchnieni, natchnieni apostołowie głoszą tą dobrą nowinę tą dobrą wieść o naszym wyzwoleniu o naszym oczyszczeniu o przebaczeniu jeszcze raz listu do Rzymian z trzeciego rozdziału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 List do Kolosan Pierwszy rozdział Ten sam apostoł Wierzących w Kolosach Takimi słowami zachęca Pierwszy rozdział od 19 wiersza Ponieważ upodobał sobie Bóg Żeby w Nim I tutaj w kontekście oczywiście w Chrystusie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 Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwijecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem na które ja, Paweł, zostałem słuchą. I z listu do hebrajczyków, z dziewiątego rozdziału, od jedenastego wiersza, przeczytajmy. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, przyszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany,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 Rzeczy, które mielibyśmy sami z siebie wyprodukować i Bogu ofiarować jako coś, co byłoby odkupieniem naszych grzechów. Możemy po prostu przyjść w naszej nędzy, w naszej słabości, w naszym braku i naszej wszelkiej niezdolności i niemożności. I On w Jezusie Chrystusie daruje nam odpuszczenie wszystkich naszych win. Oczyszczenie nas wszelkiej naszej nieprawości. Zmazanie wszelkiego naszego grzechu. Nie zasługujemy na to. Nie jesteśmy tego godni. Ale to nie jest wynikiem naszych zasług i naszej godności. Ale jak to czytamy wielokrotnie, jest to wynikiem Jego łaskawości. Jego dobroci wobec nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. I którzy w Chrystusie szukamy ratunku Którzy w Chrystusie szukamy schronienia Którzy pokładamy naszą ufność w Nim I w tym, co On dla nas uczynił Możemy doświadczyć tego i możemy żyć w tym nie, nie obawiając się kary i gniewu i sądu Ale oczekując zbawienia, które ma się nam objawić W całej swej pełni i pięknie. Abyśmy dobrze usłyszeli te słowa i oby nasze serca z wiarą wygnęły do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który samego siebie wydał, aby nas ratować z tego ciała śmierci, aby nas uwolnić z naszej grzeszności, z naszej nieprawości, z naszego zła, aby dać nam nowe życie, abyśmy z czystym, radosnym sercem mogli Mu służyć, mogli dla Niego żyć, wolni od grzechu, a poświęceni sprawiedliwości, już nie w ciemności, ale w światłości Bożej. Pochymy nasze głowy jeszcze, proszę, w modlitwie. Panie, jakże wdzięczni jesteśmy za ogrom Twojej łaski i miłosierdzia nad nami grzesznymi. Dziękujemy, Panie, że zakon nie był Twym ostatnim słowem. Byś wtedy nie byłoby zbawienia dla żadnego wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. Wszyscy zbłądziliśmy. Każdy z nas na naszą własną drogę zboczył. I Twój święty zakon osądza nas i pokazuje nam, żeśmy winni śmierci. Każdy z nas. Nie masz ani jednego sprawiedliwego. Dziękujemy, Panie, żeś posłał swojego Syna, aby nas, świadomych naszego grzechu i niesprawiedliwych, przyjąć do siebie i przebaczyć nam nasze winy. Dzięki Jego śmierci, dzięki Jego doskonałej ofierze, którą w prosty sposób, przez wiarę, w pokucie, wyznając nasze grzechy, korząc się przed Tobą, przychodząc do Ciebie z wyznaniem naszej niemocy i słabości, możemy przyjąć, możemy doświadczyć tego oczyszczenia, tego obmycia, tego uświęcenia i możemy w tym żyć, że to nie kończy się w jakimś tylko momencie nawrócenia, ale kiedy mimo naszej najlepszej chęci i deklaracji, by Tobie służyć, potykamy się i kalamy się. Panie, wciąż jest dla nas to przebaczenie. Wciąż jest to dla nas nowa szansa i oczyszczenie, i możliwość wyswolenia z naszych grzechów, kiedy pokutujemy, kiedy odwracamy się od nich, kiedy przychodzimy do Ciebie z wyznaniem naszych win. Dzięki Ci. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie. I modlę się, Panie, by nasze serca z wiarą trzymały się Twojej prawdy. Aby nasze sumienie nas nie, nie niszczyło, nie oskarżało. Aby szatan nas nie dręczył, Aby ten świat swoją całą depresją i bezsensem nie stanowił dla nas jakiejś alternatywy. Ale abyśmy, Panie, u Ciebie znajdowali oczyszczenie i tą radość oczyszczonych serc, tą radość dzieci Twoich, tą chwalebną wolność z niewoli grzechu, aby teraz Tobie służyć, aby dla Ciebie żyć już, nie dla siebie samych, nie dla tego świata, nie dla grzechu, który był naszym Panem, ale Tobie, Panie, prawdziwie służyć jako naszemu Królowi, szukać Twojej woli z serca, Tobie się podobać, w tym uzdolnieniu, które Ty sam nam dajesz, w tym nowym życiu, które od Ciebie płynie do nas. W Tobie trwać, Panie, to mój się karmić. Prosimy, prosimy, daj nam uszy do słuchania, aby to Słowo dotarło do nas. Aby nikt z nas nie żył pod ciężarem swych win, nie żył pod tym ciężarem potępienia, ale abyśmy doświadczali w naszym życiu tej chwalebnej radości, wolności. Cieszyli się, Panie, żeśmy zbawieni, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia. I z tą radością, i z entuzjazmem, i z zapałem głosili tą dobrą nowinę ludziom wokół, że i dla nich jest przebaczenie, że i dla nich jest wyzwolenie, że i dla nich jest łaska Twoja ukwita przez Pana Jezusa Chrystusa. Tobie oddajemy hołd, Tobie oddajemy cześć za to wielkie dzieło zbawienia. I tak jak Pani nam to przekazałeś, tak też na pamiątkę tej wielkiej ofiary, tego cierpienia, tej męki, tej śmierci na krzyżu bogoty naszego Pana Jezusa Chrystusa. Łamiemy ten chleb, wspominając Jego ciało wydane za nas. posławimy ten kielich wina wspominając Jego świętą krew która została przelana na oczyszczenie naszych grzechów i prosimy Panie mów teraz do naszych serc w szczególny sposób oświecaj nas objawiaj nam głębie Twojej miłości Twojej łaski bezgraniczność Twego przebaczenia dla tych, którzy szczerze pokutują. Prosimy, Bóg osław ten czas, kiedy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha i utwierdzaj nas w Twojej Ewangelii, w tej dobrej nowinie o przebaczenie naszych grzechów, o wyzwolenie z nas, Wyzwolenie nas spod jarzma nieprawości. Przemawia do naszych serc, prosimy. Daj nam z Tobą bliską społeczność. I pomóż nam żyć, Panie, w oparciu o to, co na nas uczyniłeś. w mnie, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby...